Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W Polsce są najniższe ceny paliw w Europie, ogłosił premier. Donald Tusk powiedział w nagraniu na platformie X, że to efekt wprowadzenia rządowego pakietu CPN ceny paliwa niżej.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 Ministerstwo Energii w ramach regulowanych cen paliw codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen na stacjach. Dziś w Polsce za litry benzyny zapłacimy maksymalnie 6,19 zł, a olej napędowy będzie kosztował nie więcej niż 7,64 Maksymalne ceny paliw wprowadzają też Czechy. Będą obowiązywać od najbliższej środy obejmą, podobnie jak u nas olej napędowy i benzynę. Na ceny wpływa prezydent Donald Trump. Giełdy natychmiast reagują na jego wypowiedzi. Stwierdził premier Czech Andrzej Babisz. Najważniejsze, by wojna w Iranie się skończyła, a w regionie zapanowała przewidywalność. To niedobrze, że w związku z obecną sytuacją Rosja zarabia ogromne pieniądze, a Europa ma problem. Według szefa czeskiego rządu Europa Środkowa powinna wspólnie zająć się kwestią wysokich cen paliw. Andrzej Babisz skrytykował brak koordynacji działań w regionie. Tymczasem regulacje wprowadzające. Wprowadzane przez Czechy, w tym obniżka akcyzy na olej napędowy, będą kosztować budżet państwa miesięcznie około miliarda koron, czyli ponad 170 milionów złotych. Uważamy, że nasze działania pomogą obywatelom, firmom i całej gospodarce, powiedział Babisz. Część ekonomistów ocenia jednak, że w dłuższej perspektywie kierowcy mogą nie odczuć spadku cen. Spragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. W aktualnościach teraz rady dla kierowców przed świątecznymi podróżami. Ruch na polskich drogach może być dziś wzmożony. O zasadach bezpieczeństwa za kółkiem przypomina instruktor jazdy Tomasz Kulik.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 W trasę warto zabrać zapas wody i jedzenia. W przypadku dalszej podróży należy zaplanować krótkie przerwy. Rząd spodziewa się zwiększenia deficytu w budżecie państwa po wyroku Brukselskiego Sądu, który nakazał Polsce zapłatę firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebranie szczepionek. Zobowiązał też Warszawę do odebrania preparatów. Choć wyrok jest nieprawomocny i rząd zapowiada złożenie odwołania, już teraz analizowane są możliwe straty skarbu państwa. Minister finansów podkreślał, że ten wydatek nie był uwzględniony w planowanym budżecie. Dodał, że będą potrzebne zmiany w tym zakresie, bo razem z odsetkami Polska może zapłacić ponad 6 miliardów złotych, mówił Andrzej Domański. To może być albo przełożyć się na niższe wydatki innych obszarach państwa, czy to na niższe inwestycje, zdrowie jest dla nas priorytetem. Tutaj nie widzę takiej możliwości. Dyrektor Generalny Resortu Zdrowia Konrad Korbiński dodał, że wyrok brukselskiego sądu nie przełoży się na leczenie pacjentów. Wyrok i jego konsekwencje nie będą miały wpływu na dostępność świadczeń czy szczepień które obecnie są bezpłatne dla polskich obywateli. Rząd zapowiedział, że złoży apelację od wyroku brukselskiego sądu. Jednak nawet po odwołaniu będzie musiał zabezpieczyć środki na ewentualną spłatę zobowiązań. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Hiszpan Francisco Roig, nowym trenerem Migi Świątek. Doświadczony szkoleniowiec przez 17 lat pracował w sztabie Rafaela Nadala. To ciekawy ruch, uważa trener Michał Gawłowski.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 Francisco Roig zastąpił Wima Fiseta i Gaświątek rozstała się z nim pod koniec marca po nieudanym występie podczas turnieju w Miami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Wielki piątek będzie przeważnie pogodny, przeważnie, bo lokalnie spodziewamy się jednak przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy Dziś od 6 do 15 stopni. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Gościem Polskiego Radia 24 jest Robert Walenciak, Tygodnik Przegląd. Dzień dobry.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 No, niestety, taka jest prawda. Dla PiSu Trybunał istnieje tylko wtedy, kiedy jest ich Trybunałem. Kiedy przestaje być ich Trybunałem, jest to już ktoś. To coś panie redaktorze, zapytam jeszcze o ten ruch, który, który już był jakiś czas temu. Jak, ta, jak zostali wybrani sędziowie przez Sejm, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Trybunału Konstytucyjnego własne przepisy. Chcieli je zablokować. Bogdan Święczkowski odroczył bezterminowo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 tego, że prezes mu dał długi łańcuch. Ja y, wydaje mi się, że jednak to drugie, że y, pozwolił mu y, y, na, na, na pewną swobodę. Oczywiście ona jest o, ograniczona. Y, Kazus y, posła Szczuckiego pokazuje, że nie może być to y, swoboda zbyt y, swobodna.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 No więc do, do tych ludzi ma być kierowany Morawiecki, no, który ma opinię przynajmniej na prawicy osoby z, tak, znającej się na gospodarce, potrafiącej te, te wszystkie sprawy europejskie dobrze, dobrze rozgrywać. No tak, taki to jest nie tyle plan, bo to za duże słowo, ale taki sposób działania Kaczyńskiego tu się moim zdaniem nic nie zmieni.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 Mam ten komfort, że całą rodzinę mam blisko, więc nie muszę się szczególnie przygotowywać do trasy, bo w jedną stronę do brata 20 minut, do mamy 30, zatem biorą uwagę tak, realia aglomeracji marszawskiej, to nie trzeba przygotować się do eskapady, ale...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 Da wam świadomość darów, jakie otrzymaliśmy. Poznajmy godność, jaką otrzymaliśmy w Chrystusie. Powtórka programu Autopromocja Pierwszą poważną produkcją z jej udziałem była Twarz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Potem błysnęła w filmie Siubuk, gdzie zagrała matkę dziecka autystycznego. Film został doceniony, a rola Małgosi zrobiła ogromne wrażenie. Teraz pojawia się w drugiej serii serialu Klangor. Tu znowu jest matką, tym razem poszukuje zaginionej córki. Małgorzatę Gorol będziemy gościć w audycji Kierunek Kino. Zapraszam w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.